No dobra, cześć z tej strony Adrian. I Łukasz. Ad... No dobra, e, dzisiaj będzie relacja z Contest Campu. E, trochę dawno temu to już było, bo chyba tydzień, nie? No trochę, no tak, nie, to trochę więcej nawet, bo to już się skończyło 24, a niż jest pierwszy. No, no to, to tydzień. To to w sumie tydzień, tak. No. E, no i o czym my tu będziemy mówić? Przedstaw się może na początek. No ja ja jestem Łukasz Harczewski, na contest campie byłem pod ksywą Kaczor. Więc raczej mało ludzi mnie pamięta, ale ale byłem. Ja cię pamiętam. No tak, ty nie pamiętasz, bo ty jesteś wyjątkowy. No dobra. E, czekaj, coś mi tu wyskoczyło, o już znikło. Dobra. No to od czego zaczniemy na tym koncercie? Może na kontest. początek e, ja bym chciał tutaj e, kondolencje w sprawie bardzo tragicznego wydarzenia. Ej, zapewne wiesz, tak? Tak, o Tunderaxie mówisz? Tak, o Tunderaxie, który zginął w wypadku samochodowym. Ja się mm -hmm. dopiero dzisiaj dowiedziałem, wczoraj wczoraj, wczoraj... wczoraj... wczoraj... bo coś właśnie mi yeah. mówiłeś o tym Tunderaxie, że... Mm -hmm. że już go nie zobaczysz, to myślałem, że chodzi o to, że po prostu nie przyjedzie na Contest bo tutaj. Nie, to o wypadek chodziło. Aha, no to... No i... Brak, no brak sobie... słów. Mhm. Mm Teraz ciężko będzie zacząć o tym Contest Campie, tak? No i tam, no. Co o, o, o, o skampie. No, no dobra. To sobie tak... Jakoś chronologicznie... No. Pójdźmy chronologicznie. Pierwszy dzień. Co się działo pierwszego dnia? Pierwszego dnia był przyjazd. Tak. Pierwszego dnia był przyjazd. Wszystko zaczęło się o godzinie 15.30. Tak, chyba tak. W planie było o czternastej, ale coś tam się przeciągnął ten. ten, jak to się nazywa? Ten wy wykład na, na, na temat mówienia, tak? Tak, ten. pan Staffi tam prowadził. No to. I się. Pr się przeciągnęło półtorej godziny, i wyszło. Nie, chyba. trochę krócej się przeciągnęło, ale wyszło, że półtorej godziny później. Wszystko no się właśnie. Zacznie. No i... co tam było? Pamiętasz coś? Z pierwszego nieco test kampu, to... Wiem, że właśnie o 15.30 się wskazało. Później... Tam... Rozłożyli tą, tą Scenę... Mhm. No i zaczął... Mieliśmy pójść grać w ten. No strzelać się, ale zaczął padać deszcz i tam... I... Kto to wtedy prowadził? Martin z Hugiem! Chyba Hu Hugo, no? A Martin Wtedy nie. siedzieli na scenie. No możliwe. Ja już nie pamiętam. Ja to już pamiętam. E, no, i co tam było? <głos> Coś tam mówili trochę. Coś mówili, ale nie pamiętam co w ogóle. No ja to też. Jakoś tak, zaćmienie. E, tego. Później poszliśmy się strzelać chyba. Tak, później poszliśmy e... się strzelać i to strzelania sporo nawet trwało. No, Jabolissimus prowadził. Tak, Jabolissimus, który... Robił za żywą tarczę, i nigdy nie mógł trafić, mimo że jest taki wielki. Ja nie bardzo wiem, bo mi się broń popsuła... Po drugiej rundzie? Czy po pierwszej? Od razu magazynek pękł i długo się nie postrzelałem w każdym razie. Mi się broń po, po, popsuła to trochę później, ale tak po ósmej, dziewiątej rundzie. Ale później jakoś tak raz strzelało, raz nie strzelało, więc... Jeszcze mi okulary zaparowały, więc biegłem w ciemno praktycznie. Ja okulary komuś pożyczyłem i gdzieś zniknęły. Ty miałeś okulary jakie? Takie... takie na... Zwykłe takie plastikowe. Aha, w tym że pływackie, bo pływackie właśnie miały tak ten... O ta matko... ko... ko... Cokeman. Nie, nie kołkman. Taki... <laughs> taki rudawy. Z długimi włosami. Nie, Cokeman, nie wiem... Dobra, nie, nieważne, bo... ale wiem, że on miał takie okulary i nie, nie wiedział, komu oddać. Pa... paroks Nie, Parox chyba się nie strzela. Nie, taki kurde... No i tam... Mi... Nieważne. <grym> no dobra. No to po, po tym strzelaniu... O, jeszcze warto dodać, że... Nasza grupka, która wracała ostatnia... Ja tam nie za bardzo wiem, kto w niej był. Wiem, że byłem w niej ja i ten... Jabol. Jabol. Tak, to... Zabądziliśmy w lesie. I było bardzo, bardzo, bardzo, bardzo bardzo przyjemnie chodzić z diabolem po, po lesie, który się prze, przedzierał przez, przez gąszcz niczym walec drogowy. I naprawdę to warto wspomnienia. No to ciekawie tam mieliście. Bardzo ciekawie. I ten słynny krzyk diabola, kiedy już stracił wszelką nadzieję na wyjście. Gdzie ja kurwa jestem? A, a wszyscy wiemy, jak jabł potrafi krzyknąć. No, ale w obozie nie było słychać. Nie było? Nie. Musieliśmy być naprawdę daleko. No Albo przynajmniej ja nie słyszałem. Dobra, co było po powrocie? Po powrocie było ognisko. Ognisko, no. Na tym ognisku był wtedy wykład... Nie, nie, to to, to było drugiego dnia. Pierwszego dnia... dnia... E... Pierwszego dnia na... Ogn... A no tak, pierwszego dnia na, na ognisku było karaoke. No i karaoke było i było sto pytań do Kreatora. No. I wszystko I coś tam było. Coś tam było pytanie o jego relacje z Kaliszem. Ja. To czuj, to... Kto się z Kaliszem przytulał? Hugo? No właśnie... Nie, Kreator. No, Kreator. Nie no i wyszło... Ja wtedy musiałem śpiewać, bo nie, bo, nie, bo... Przy tym mnie nie było. No dobra, co później było, bo to tak... Po go to już wszyscy poszli spać, więc tutaj nie ma raczej co. No, co no nie wszyscy, ja, ja do końca by siedziałem. A jeszcze warto wspomnieć o słynnej grze. W dyplomację. A no. Martin tam grał, kto jeszcze? SS, Est -est, Marius? A ja więcej innego. Kamil. Pamiętam. A no, Kamil. Kamil tam jeszcze grał. ten taki fizyk. O jeciu. Nie, nie wiem. Zapomniałem kto. jak on się nazywał, ale wiem, że. W... On bardzo dobrym kucharzem był, bo jakby jadłem z nim obiad, to cały czas opowiadał. Nie wiem, ale wiem, że grali chyba z 5 godzin 8 Grali osiem? od 20 do czwartej. Czyli 8 godzin grali. O! No to dłużej niż myślałem. Wiem, no, że na ognisko bo... żaden nie wyszedł. No a I później nie... jeszcze ten. To by całą partię sobie omawiali w tym, w swoim gronie. <laughs> To ciekawie tam mieli. Szkoda, że się no. nie załupaliśmy. No szkoda. Dziwne, że no. później Martin tak wcześnie wstał, bo <głos》>, wszyscy tak wcześnie wstali. Później ja tak bym padł. No wiesz, ja też dosiedziałem do... po drugiej było, jak poszliśmy spać. Tam z Becią no siedzieliśmy tak, ale oni... o czwartej skończyli dyplomację, a tak po spać, nie? O siódme i sz sz szósta, siódma, więc wiesz... <głos》> nie no, chyba trochę wcześniej, to... to nie, no nie, tak nie, bo powiem... mówił mi... tak kto mi mówił wtedy? Oba, nieważne, nie to nie mówił, ale że, że po skończeniu gry jeszcze z 3 godziny siedzieli i gadali o tym. O Luś. <śśle> Martin nie mógł cierpieć, że, że nie wygrał. <śle> taki, no... To ciekawie to mnie. Taki charakter ja człowieka. Się... No. No to pierwszy, pierwszy dzień się skończył, było bardzo miło. Ja tak uważam przy, przynajmniej. No, było świetnie. W sumie to pierwszy dzień mi się, mi, się, mi się podobało najbardziej, bo drugiego dnia jakoś tak. No chyba najlepszy był pierwszy dzień. Tak fajnie się wszystkich poznawało. No właśnie, dopiero. to jest najlepsze, jak się, jak się ludzi poznaje. No, tak podchodzisz do stolika, nie, tam no. siedzi kreator, nie kojarzysz po twarzy, jak głos poznajesz. No właśnie. To było fajne, takie uczucie. No, dobra. No a do jeszcze jedno, jeszcze, jeszcze. Bo tutaj nie idziemy trochę chronologicznie, ale nieważne, bo. Jeszcze warto wspomnieć o, o występie ogniowym, e, niejakiego no, Jacka, Jacka, on nim mi Jacek? Ja nie pamiętam, Jacka, ale dobry jak, był. Jacka jakiegoś tam, umownie nazwijmy go żonglerem, <gry> ale który dobry sobie był. właśnie kręcił diabolo podpalonym i to było fajne, całkiem. Mhm. Następnego dnia i kręcił niepodpalonym. No tak, Też ale to już. Właśnie. Ale to już nie było takie fajne. To, to jednak podpalone jest to... fajniejsze. Też było fajne. fajne. Tak.. tak. Poglądać jak to tak Ale długo ćwiczyć nie. musiał. No 4 lata. 4 lata. Od, mm. od półtora roku tak bardziej intensywnie. No to i tak krótko. Jak na tak no. dobrze, tak. Właśnie, to jest fenomen. No. No tak więc jak sobie, jesteśmy przy, przy tym drugim dniu. No, no to, to drugi dzień zaczynamy. <grym> zaczynamy no. drugi dzień. I... Od czego on się zaczął tak w ogóle? Ty o, o której wstałeś te, tego drugiego dnia? O ósmej? No to byłeś wcześniej, bo ja to sobie... ...sobie, przepraszam bardzo. Ja to o dziesiątej sp spokoju wyszedłem. Ty, ja nie mogłem. Od razu mnie Kamil obudził. Wypadł chyba o ósmej, czy tam przed ósmą było spokojcowie jeszcze śpicie już rano. <grym> I nie było spania. Kamil o ósmy, no. to, to on może nawet nie spał, tylko wszedł do pokoju i was obudził. Nie, wychodził tam ze swojego tego, a. bo tam, wiesz, tak były te domki, tak... No i tam ze swojego takiego pokoiku wychodził. No to... nieźle. No I co tam było od tej ósmej? I coś tam się działo, czy tylko wszyscy chodzili od łazienki do domku i z powrotem? Od łazienki do domku. No to tak jak I ja, to... no, więc... Chyba dzień się nie. zaczął tak dobrze, jak było to takie śniadanie dla tych. Dla tych co, śnia co. Śniadanie płaci. było o 1030 o 10. śniadanie było. Nie, to. Było tak umownie, ale to się zaczęło w, w, za 10 11 może, bo pamiętam, że długo no. wtedy <laughs> czekałem. Ja nie wiem, ja na śniadanie nie poszedłem. Ja, I te ja naleśniki nie. po prostu. mmm mniam. <laughs> to będzie jedno ja. z najmniejszych wspomnień, które mam po kodestka. Smart no naleśniki. A kiedy ty tam płaciłeś za to? Bo ja jakoś zapomniałem wcześniej, Ja płaciłem później... za to. Y, zaraz po rozpoczęciu Contest Campu, pierwszego dnia, bo y, było w mailu chyba, żeby, żeby płacić do 17. No, a ja zapomniałem. i Później tak mi głupio było iść, wiesz, że jeszcze bym chciał jeść, a, to... a wiesz co, to... nawet to, to, to, to, się nie sprawdzało, bo przychodzili w trakcie śniadania i sobie, i sobie kupowali w trakcie. O. Żebym wiedział, bym poszedł. No właśnie, no to, Taki pewnie. No do... No dobra, teraz coś po śniadaniu. Tak się śniadania uczepiliśmy. No ale śniadanie było dobre. Ale po śniadaniu... Była chyba ta gra o wolność. A, no, ale to chyba o 15.00 się dopiero zaczęło. To coś jeszcze między tym musiało być. Nie, gra o wolność się zaczęła od 12 A, bo, bo, o 12.30. A, może skończyło Bo za 15.04 chyba były wyniki. Może i tak, no. No właśnie, no. To się, się skończyło o 15.00, no ale właśnie. nie zaczęło. No to ta gra była bardzo fajna. Jakie tam Czekajmy. były zadania? Po kolei może pójdźmy. Po Ale czekaj, my w tej, w tej... samej grupie byliśmy, czy nie? Tak, w tej samej grupie byliśmy. A ze Skałą, tak? Tak, ze Skałą. Skała, Parox i ktoś tam jeszcze był. A jak ten Parox wyglądał? No to ten, co na koszulce były, ten... Mm, a a Miał koszulki na. No, o. No no. To więc Parox. Jeszcze, jeszcze, jeszcze był taki, kurde, co po śląsku mówił. Nie wiem Nie pamiętasz tego co po Śląsku mówił, co on wymyślił, jak dobra. To ten. Po tych zadaniach. Pierwsze za za za zadanie było, żeby przenieść wodę, Ta, omija Omijać. Czekaj, co to mieliśmy omijać? Omijać. Urzędnika skarbowego? Sk skarbowego. No. No i to było tak, że wodę mieliśmy przenosić y z rzeki, czy tam stawu, czy co tak? Tak, by to była rzeka, rzeka. Co? To była rzeka, chociaż nie, nie za bardzo przypominała rzeka, ale jednak rzeka. A, no to może i rzeka, no. I mieliśmy z tego przenosić wodę do takiej tuby. Która była Dziurawa. No, dziurawa. I na dodatek w workach takich foliowych. No właśnie, właśnie ten, ten, ten pan, chłopak, co mówił po śląsku, on wymyślił jak te dziury zatkać, żeby, żeby wykorzystać patyki z lasku. No, ale dalej nie pamiętam, kto mówił po śląsku. To... No nie, nie mogę sobie przypomnieć, on, on, kto to On później strzelał. On później strzelał, bo strzelał on i ten, ten. I ten ostry, ten taki hi, hi, hi, hip-hopowiec. No wiem, ale... Ostrego pamiętam, ale tego drugiego w życiu nie... nie, nie przypomnę. No to szkoda, bo on, on był fajny. Może pomyślę trochę, to sobie przypomnę. Albo na Facebooku sprawdzę. Ona na Facebooku, to bardzo dobry pomysł. Ale... No, no to, to, było pierwsze zadanie. Drugim zadaniem było złożyć namiot tego Jacka, żonglera. Mhm. Mm I który... filmie sobie poradziliśmy bardzo dobrze, bo właśnie ten... Parox... namiot po prostu zgniótł. No, ale chyba mieliśmy dwa punkty minusowe, czy jeden. I, za śledzie. Punkt jeden minusowy za, za... to, że nie... Że nie wpiliśmy jednego kołka. Później no, jakby mm -hmm, już ro tak. no, rozłożyliśmy, ale złożenie nam, nam poszło bardzo dobrze <laughs> yy, no dobrze, czy gdzie później? Na strzelnicę poszliśmy? Nie, nie, nie, nie. Po, po, tym, po składaniu namiotu poszliśmy do Baru i zamienialiśmy yy, te.. Waluty. A, no, no, no tak. Z Kookmanem to było, tak? To, to wtedy prowadził Tak, parkman. z Kookmanem. Tak, mm -hmm. No i. Za to chyba chyba 4 punkty, nawet całkiem nieźle. Tak. Ja to mówiłem, że trzeba dzielić, a oni nie mnożyć. Pomnożyli i źle było. I w końcu nie, nie wiemy, co było źle, ale. Nie, nie warto ja... na nikogo zrzucać, bo to jest bo nie prowadzi. Ja wiem, co było źle, tam trzeba było dzielić, a nie mnożyć. No nie wiem, nie wiem. Ja to się tu nie ja znam, więc dobra. Nie mniejsza o to. No ale, za, za, zarobiliśmy trzy więc. No, nie było źle. Właśnie. Dobra, czy, gdzie później poszliśmy. Później chyba do Jabola. No, tak, później tady. do Jabola, tak. Oczywiście, później do Jabola. I. cytaty. Trzeba było przepoczątkować. Mhm. I chyba połowę trafiliśmy. Mieliśmy wtedy punktów 7. Nie wiem, gdzieś tak połowę. Tam skała przeważnie odpowiadał, bo reszta to.. Nie mieliśmy punktów 8, tak? 8, 8 tak. punktów mieliśmy, a skała. A, może... Tak, skała przeważyła, odpowiadał. Bo... No. <laughs> mhm. Nie ma za bardzo dużo do powiedzenia na temat tej konkurencji. Mhm. Wiem, że był Adolf Hitler no. w jednym. <laughs> no właśnie, to było w tym dodatkowym pytaniu. No właśnie, ty, tylko, to, tylko to pamiętam, ale tak to... Ja też. <laughs> e, no dobra, później gdzie poszliśmy, Na strzelnicę. Poszliśmy ale na strzelnicę, ale była kolejka mhm. i poszliśmy na za zadanie z tym. Na stołówkę. Tak, tam na stołówkę. Te pro programistyczne. Tak, to no, prawda. Te, które zawaliliśmy i które nawet dużo na geeków nie rozwiązała, wiesz? Wiem, wiem, ale 8 punktów dostali. 8 punktów? No, full dostali za to, że prawie się im udało. Ja! Jakie dziady. No. <głos> <głos> Bo już mieli rozwiązanie, tylko nie zdążyli zrobić. I właśnie dali im też 8 punktów. Bo oni chyba już też tam przekopinowali, nie? Może i tak, nie bo wiem. To, bo to wiem... pewnie myśleli, że jakieś ultra trudne. Może i tak, wiem, tylko że Fulan. A tak. my tylko jeden chyba. Do tak. była na ten. Była najliczniejsza. Mhm. To... My, mieli... my mieliśmy jeden punkt, tak? Tak, za to mieliśmy. za walkę. No. A później strzelnica. Tak, później strzelnica, na, na której trafiliśmy równo połowę, 8. Mhm. 8 na 16 i to. Właśnie wtedy strzelał Ślązak i... i... Ostry. No to Ostrego pamiętam, a tego Ślązaka nie przypomnę. Później poszukam na Facebooku. No to co tam? To już był koniec, tak? Ta strzelnica już był koniec. Tak, to był koniec i później czekaliśmy chyba z godziny na ogłoszenie wynika. Tak, czy nawet więcej wtedy czekaliśmy. No, bo się coś tam nie mogli liczyć czy coś... staliśmy, czekaliśmy i... A kto w ogóle tą całą grę organizował, bo... Był ten taki jeden koleś w swetrze, który to foschoralizował, to ale nie wiem jak on się nazywał Też nie wiem Nie wiem o którego ci chodzi Taki z brutko Może... W zielonym swetrze Nie wiem No dobra to mnie o to A w ogóle jest jakaś I... strona contest camp na Facebooku No jest Ale tego Mam Contest poś... Campu 3 No, tak się mi, Tak mi się zdaje Mówiłem, że jest ci... tego. No mów, mów. Później ci linka podeśle, bo jak dobra, skończymy dobra. nagrywać? Eee, o ile znajdę. Ale zdaje mi się, że gdzieś było. Eee, to fajnie, bo. No... Tak, my się wiesz, się... się... się... tam byłem. No. Eee, dobra, później co było? Miał być koncert o... Martina. A, jeszcze ogłoszenie wyników. Było tak było ogłoszenie za... wyników. Wygrała drużyna Pomorze z Pomorza. Ja nie wiem kto wygrał. Wiem że nie my. Drugie, pierwsze Nas... miejsce zajęła drużyna z, z Pomorza. Drugie miejsce zajęła. Eg egzekwo zajęli drużyna Gig Team. I nie, nie pamiętam kto. I coś. I tam? coś tam z cyskami było, ale coś z tak, z tak tak było, tak. Ale nie pamiętam. Oj, e, ale to była fajna nazwa. No ja właśnie Marydys czy, coś, ale... czy, coś, czy coś tam. No, nie? coś takiego. Ale nie pamiętam nazwy. E, czekaj, co było. Później miał być Koncert Martina. Nie, nie, ale... po... nie. E, o... Co miał być? Cokeman miał być. Nie. Cokeman A miał kiedy? być... Najpierw Chype. Coke... Tak, Cokeman później miał być. Miał być. No. I, był. I, no I był. I wywołał dużo kontrowersji. Bo później po nim trochę jeździli. No, trochę jeździli, ale ja go nie bardzo słuchałem, bo wtedy się zajmowaliśmy, zdaje się, tym z tym e, dzieckiem tego, Hugo. Aha. Już pilnowaliśmy, żeby ja, bo... gdzieś tam się zabił, <głos> bo on poszedł coś zjeść. Aha, ale Kokon bardzo ciekawy mówił, mi, mi się podobało, mi, mi, mimo wszystko, że później tak. Bo to było ja zanie. tylko na końców. Na końcówkę zdążyłem, ale zdawało mi się, że takie trochę brednie gadał. Nie, to się wydawało całkiem logiczne. Całkiem logiczne, ale nie, nie no, bo ja, ja tam się można nie znam, a więc się nie będę wypowiadał. Nie, to może dlatego, że wiesz, ja na końcówkę samą zdążyłem. To tak od początku cały oderwany, wiesz, tak samą końcówkę, to może wydawało się takie bez sensu, a reszta może wiesz... No właśnie, jak więc... W kontekście całości może to miało sens. O, to no. do, dobre słowa. No to, ale po tym Cokemanie, to był sobie wtedy Hugo z Martinem na temat co z tą stroną. Właśnie nie, jeszcze nie. Tak. Bo miało tak być, a jeszcze Titer chyba był, tak? Aaa, nie, nie, nie Nie, nie, nie Black Emperor. Tak. I mówił o z Kraków. Tak, tak, tak. I akcji z Bayonikami i w ogóle takie różne rzeczy. No. To jak ktoś zorganizowali tam od początku, że tylko rok istnieje i coś tam, jakieś akcje nie. no i tam fajnie było. No to, to, fajnie było. to, było fajne. Mhm. To sam będę zakładał może niedługo kontest klub, to mi się to przydało. Ale tam, tam na Podlasiu, tak? Tak. To, to wiesz, nic nie ma. Wiesz, ja, mi ten, Bajkiter mi ten, mi radził, żebym założył krupy kl siebie, ja tam mam, ja tej mam taką grupkę takich, trochę, no... No... gnojów! Ale oni mhm. właśnie słuchają kontestacji i może tutaj coś... No dobrze byłoby coś zrobić. No bo to zawsze jakaś... Bo tam i mam niby ten kąt w Sochaczewie, ale on tam... Tak trochę... Nie za bardzo idzie. Tak szczerze mówiąc. Mhm. Daleko masz do Sochaczewa? Mam 30 km, ale... Ale nie chodzi o to, czy mam daleko, bo bym sobie mógł nawet pojechać na rowerze, ale... Ten. Chodzi o to, że tam. znaczy. Jest cienka organizacja, nie, nie mają czasu na na spotkania. Ostatnie było pół roku temu i byłem na nim tylko ja i Łukasz Gubański, więc. No, to ciekawi. Wiesz. No ja, ja się chciałem zapisać do Euckiego Contest Klubu, ale też no do... podobno coś. coś tam. Do, do, do Euckiego, tak. tak? Tak. Ale tam też coś podobno jest nie tak trochę. Trochę tam cienko to idzie. Więc chyba założę swój w Białymstoku. No, to ja założę swój i będziemy, będziemy na, na następnym Contest kont Campie zaproszali dzień wcześniej dla kontest Bossów. <gryzny> no, <gryzny> fajnie by było. No. E, dobra, czekaj, bo tak odbiegliśmy od tego kontest kampu. Na czym to my stanęliśmy? Na tym, że był Black Emperor. Tak, na... Dobra, teraz miał być według planu dwugodzinny koncert Martina. Nie, tak, tak, ale był. Nie, nie, co z tą stroną miało być jeszcze? Tak, ale, ale to, to, to miało być 10-15 minut, a, a, a wyszło, że, że było godzinę, tak? Tak, dwie godziny chyba. Nie, godzinę Czy wyszło, godzin? bo koncert Martina miał trwać dwie godziny, a trwał godzinę no tak, bo tam ci się przedłużyli. Tak, coś się przedłużyło. Tak zaczęli tam opowiadać o tej stronie, co tam zmienią i tak dalej, i no, tak dalej. No a później był taki... była taka dyskusja ogólna, co można jeszcze wprowadzić, tak, żeby kontestatorzy hmm. mieli wpływ na losy strony. No. I to było I bardzo fajne. Mi... No fajne, że tak można było o tej stronie porozmawiać. Ale mi się podobała ta nowa strona. No bardzo fajna. I dziwne, <śmiech> że się przepili do tego, że... że był było, czer było czerwone tło. <śmiech> Bo tam się przyczepili chyba bardziej też o to, że strasznie mała rozdzielczość była na tym, na tym laptopie. No. I tam strasznie dużo trzeba było przewijać, ale na wyższej rozdzielczości nie trzeba. No właśnie. Co jest? I tego nie wzięli pod uwagę. Chyba. Znaczy Martin później wziął chyba. No coś tam mówił, no. ale reszta i ja tak coś tam mało to zauważyła i dalej, że przewijanie dużo. No właśnie. No trochę, trochę tak dziwnie. No. Ale to było fajne, ta, ta gadka w stronie. Ale jeszcze no. fajniejszy był koncert, mi się bardzo podobał. No mi też. Kilka nowych piosenek było, właśnie. których ja nie słyszałem. By, by, były, były dwa klasyki, czy tam trzy. Mhm. Więc było bardzo fajnie, jak na porządnym koncercie takim. Była Obława, była no, Oda, właśnie. był Nawalony... Ale, to Mówiłeś, że coś, że... ...przez ten koncert straciliśmy jednego z ważniejszych kontestatorów. ...no, nie wiadomo czy przez ten koncert, no ale tam trochę... ...no... <śmiech> ...możliwe, że to jeden z głównych tych powodów, że Obława odszedł z kontestacji. ...no, bo to całkiem było chamskie. <śmiech> ...no, trochę... ...no, ale później przeprosił, no to... ...w sumie nie powinien nasz tak... Aż tak reagować. Jeżeli... Jeżeli chodzi tylko o to, to trochę by się zachował jak dziecko, że. No właśnie, że nie się obraził, nie? Tak, nie dał się przeprosić i nic. Myślę, że musiały jeszcze o coś chodzić, bo co? No, być może, nie dowiem się, no, może się no. dowiemy się, a się może ale... ale. Ale sumie to już nieważne, bo odszedł i. No. i nic. Może jeszcze wróci. Może jeszcze wróci, ale to już nie będzie to samo. Mm -hmm. <laughs> tak samo jak Cokeman. No, a Kukmana to w końcu wyrzucili, czy samo odszedł? Nie wiem w końcu, co się, co się z nim działo, ale... Podobno wyrzucili, coś tam mówili. Coś mówili, ale... że wyrzucili, ale on wrócił i takie tam różne. No. Ale ciekawy goś. Tak, ciekawy. Bardzo fajną miał koszulkę. A nie widziałem. Taką kolorową. A, no, no, no. Na Facebooku ma też zdjęcie chyba no. w tej koszulce. Więc bardzo fajny koleś. No... No, i co tam jeszcze? Cześć, po tym całym koncercie chyba był, było znowu ognisko. Tak, ognisko sponsorowane przez kogoś, nie wiadomo kogo. Z kogoś, kim był Kamil Cebulski. Ale to właśnie zaprzeczali, że no to zawsze nie ja... był Kamil. No, ale wiesz, no. No właśnie, mi się też wydaje, że to mógł być Kamil, no, no... ale w stup stuprocentowej pewności nie ma. No właśnie. Nie ma stuprocentowej nie ma pewności, ale. Ale tu mógł być Kamil, więc to jest jeden z potencjalnych mm -hmm. sponsorów. Ale dobra, nieważne nie co on sponsorował, ważne, że, że, że było. Mm -hmm. I na tym. na, na tym ognisku najpierw Kamil poruszył sprawę prześladowania przedsiębiorców, tak? Tak, i tam był jeszcze prezes czy wiceprezes Ursusa czy czegoś. Tak, tak, tak. Znaczy, to był ten. co później mówił o tej sprawie w elektrowni. Tym, tak, tak, no. To było bardzo fajne, to mi się bardzo podobało. No. mhm. Mm Oni to nagrywali? No, Martin tam ze trzy kamery jakieś ustawiał i dyktał, ale... Kamila Cebulskiego... To chyba nie nagrywali, jak mówił o tym tym. O tej sprawie Malmy. Nie wiem, chciał, żeby go nie no nagrywali, wasze, no to ale... chyba nie, nie nagrywali, ale... tego drugiego pana to nagrywali już. Mi się zdaje, że i Kamila nagrywali. Tylko... Nie, Kamila nie. Tylko, że później usunął, czy coś, czy tylko do siebie zostawią. Może i tak, ta, i tak. Bo tam nikt do kamery się nie zbliżał. Jak stała cały czas, to i dalej stała. No. To było e... bardzo fajne. A później, po, tym już, już po tych wszystkich wykładach, ja i... jedyny dzień na Contest skampie siedziałem do późnej nocy. A ja właśnie tego dnia musiałem się położyć wcześniej. Bo, bo musiałeś wstać dnia. później, nie? Teraz samego rana wyjeżdżaliśmy. No a my razliśmy, to może teraz ja powiem No bo ja już dalej nie byłem prawie następnego dnia Wiem tylko, że później jeszcze po ognisku były tam na tym, na projektorze tym był koncert Kaczmarskiego, Gintrowskiego i Łapińskiego. Tak był Jedyna tylko Becia na Becia i Black Emperor, więc No i ja oglądałem. Zasz tak, oglądałem że to ciebie nie widziałem, ale wiem, że Becia później przyszła do ogniska cała zmarznięta i. No Becia się położyła tam na scenie tak <grych> i oglądała No Bardzo fajna dziewczyna z tej do... beci. Gratulujemy no. <grych> Spoko jest. No więc... dobra, to teraz ty, ty opowiadaj, bo mnie nie było. No dobra. Trzeci, trzeci dzień. <grych> nie, drugi jeszcze, bo jeszcze trzeba. To jest warte wzmianki. A, no to mów, no, ty... Jak coś było, na czym mnie nie e... było. No to sobie. Sporo ludzi nawet się, się, się, się, siedziało przy, przy, przy, przy tym ognisku. I na początku jakieś tam coś było... Za bardzo nie pamiętam, o czym była ta dyskusja. Ale wiem, że o czymś tam bardzo dyskutowali, a ja... Ja sobie rozmawiałem z kimś. Z tym, właśnie z tym ślązakiem chyba. Nawet. I... Ale później, później się rozpętało... Takie małe piekiełko, jak zaczęły iść hamskie kawały. To było coś. hamskie kawały... W wykonaniu... no ej, w ogóle nie znam. Wiem, że koło mnie siedziało kilku... Ludzi tam. Dobra, mnie się z tym, ale były chamskie kawały. Później przed Hugo i się, mm -hmm. się rozpytała dyskusja o tym, czy warto y, się żenić i czy warto mieć dzieci. I to trochę tak. To było to fajne. No szkoda, że mnie nie było. No to było fajne. I większość była za czym? Większość była za tym, że warto, że chcieliby chci, chci, chci, by mieć dzieci i że chcieliby mieć żonę. I.. Ten. I się właśnie potem zastanawiali, czy warto? Bo ileś tam procent małżeństw, yy, trochę więcej niż połowa nawet yy, po, hmm. po tym się rozwodzi, więc czy, czy warto hmm. się żenić. O tym była dyskusja. Hmm. To ciekawie by musiało być. No bardzo ciekawie. Hugo umie tak dyskusję roz roz roz ten, rozpętać. To jest jego talent taki. No to tak dlatego prowadzi te główne wydanie. No właśnie, dlatego został szasnął kont kontestacji. No się, bo się znana. No właśnie, dobra. To tutaj już raczej więcej nie ma nic do, do powiedzenia. A teraz trzeci dzień. Ty pojechałeś trzeciego dnia w której? ósmej? No to Coś dzień, jakiego? to. Ale wiesz mało cię ominęło, bo jak wstałem, to poszedłem na śniadanie, tylko? A później to już mhm. sobie chodziłem i tylko nic nie robiłem. Praktycznie poszedłem do, do pokoju i, i, i ciekałem, jak usłyszałem księg tego. Jabola? Żeby wszyscy przyszli, przyszli do stołówki, bo Byteeter ma coś do, do, do powiedzenia. No to poszedłem i tam Byteater jakieś miał przy, przy przygotowane cytaty tych ludzi z, z, z, z kontestacji i, i ten. I ja komentował, już wiesz, na, nawet nie, nie pamiętam, i, i, jakie to było, Wie, wiem, że był Martin, był właśnie był Hugo... Ktoś tam jeszcze był i na końcu... To miał, miał chyba trzy cytaty, cztery. I czwarty uh -huh. cytat... To był taki, że... Zresztą że tam że kontestacja od, od ludzi wy, wy, wy, wyłudza pieniądze, czy coś w tym stylu i co, takie tam różne. I później na, właśnie hmm. nad tym rozgorzała dyskusja, ale ja już ni, ni, ni, niestety przyjechała pewnie Sostra i... Szkoda, bo musiało być ciekawe. Musiało być właśnie ciekawe, bo. bo ten, bo. że, że kontestacja były za pieniądze i takie tam różne, że, że, że upadnie.. jak wszystkie te takie organizacje i w ogóle. Nie no, kontestacja się długo już trzyma i wątpię, by tak o. Nic gruszki, nic pietruszki walnęła. No bo kontestacja. nie, bo ona nie walnie, bo. bo, bo, bo jest zdecentralizowana. No właśnie, tutaj każdy sam sobie jakby. No właśnie, tak. każdy sobie szybkę sobie. Ma... i to jest... Mm -hmm. a, a, a ten, a ta cała strona ci to jest tylko po to, żeby publikować te, te działania. Tak. Nawet nie publikować, tylko wyświetlać, no bo właśnie, tam tak. serwery pewnie mają jakieś inne. No to właśnie. nie to. wiem, jak z serwerami jest. Serwery? No. no bo ja na przykład przeważnie z RSS-u mam. Przez RSS ciągnę, nie? A no nie tak, tak, offline. tak. No, no, no to, i na to stronę... masz rację w sumie, tak. masz rację Na stronę nawet nie wchodzę. Chociaż czasami jakiś komentarz napisać się wejdzie. A, w sumie, a jaki masz nick na na, na tym na kontestacji? W sumie to... nawet nie wiem. Powiem ci, bo miałem dwa. A którego teraz... Albo mam Hardy przez dwa i, albo Adin. Aha, bo... A bo nie słuchasz audycji na, na żywo? No rzadko. No bo właśnie tam na, na, na czacie bardzo du, du, du, dużo się dzieje, więc radzę ci posłuchać na żywo też, bo na czacie są nieraz takie, takie różne akcje, że naprawdę, warto. Wiem, czasami słucham, ale przeważnie nie bardzo mam czas w takich godzinach, nie? No tak. A tym bardziej, tym bardziej, jak od września do szkoły pójdę, to w ogóle tam ani internetu nie będę miał, ani nic. Tylko jak przyjadę na weekend do domu, to sobie wrzucę gdzieś na koniec. ty masz szkołę z internetem? No. Człowieku. I ty tam wytrzymujesz? Jeszcze nie wytrzymuję, od września tam idę. <zysykańczyzny> <tyskańczyzny> to wiesz, 100 km od domu. No, no tak. będzie ciekawie. <zyskańczyzny> nie będziesz miał tam internetu, Wi-Fi gdzieś? Nie, nie ma nigdzie. To jest jakiś zakon czy coś? Co najwyżej mam jeden komputer chyba w bibliotece z internetem. Ja pierdzie. No strasznie. strasznie, z internetem. To już, już ci współczuję. Wiesz, zawsze tam jakieś przez komórkę, czy coś jakoś tam, A, wiesz. Pakiety, maka, no. pakiety będę wykupował i jakoś tam będę łączył się, ale... Y, na pewno nie będę na żywo wtedy słuchał, bo to by mi wiele kasy zażarło. Ja pierdziele, to człowieku. Ale jakoś się będę sobie radził, bo wiesz, mógłbym niby tu iść, do, niedaleko, nie? Bym mieszkał w domu, ale... Wiesz, no wolę tam iść do miasta, niż tutaj dalej. No właśnie, dalej. bo już się i, i z miastem i w ogóle ten... No. a druga rzecz, że tam by była szansa założenia tego konta z klubu, nie? No, szansa tu... założenia konta z klubu w internacie. No, wiesz, a zawsze tak? możliwość wyjścia na zewnątrz no. jest. i ten, tak? znaczy, nie chodzi o to, że, że ten, tylko... Że, że byłeś miał tam ludzi, którzy też tam będą siedzieć. I będziesz mógł ich namówić na tą, na tą kontestację. O to chodzi. No właśnie, to a, tutaj, a tutaj te jakości ludzie to są tacy, że wiesz, że, a co tam ta kontestacja, to takie, wiesz, takie, y, że tylko na pieniądze, że wiesz, jakby nie było pieniędzy, to by nie robili, wiesz, takie orzeczy. No tak, tak, tak to dokładnie tak, tak, tak jak u mnie, jeszcze kiedyś y, sobie wydrukowałem w takim trochę większym formacie te ulotki kontestacji, one, one są takie małe, widziałeś, nie? No, widziałem. No to a ja sobie je wydrukowałem takie A4. O ludzie, to <laughs> dużym... <laughs> ale... Ale które ulotki? Obydwie, czy tylko tą z labiryntem? Tylko pierwszą stronę, tej z labiryntem. Mhm. Tą, tą stronę, na, na, na której jest... Co to jest kontestacja? No, mhm. no i pojechałem rozwieszać, nie? Żeby no. ludzie widzieli. No i poje... rozwiesiłem, Dla drugi dzień się, się, się przejechałem. Żadnej ulotki już nie było. Ale to jest niegłupi pomysł, tak porozwieszać na tych, takie, wiesz, podrukować plakaty. No właśnie, ale mówię, u mnie to jest tak, że, że tych ulotek już nie było, bo, bo ludzie po prostu po, bo, po prostu, moja zła siąka, te ulotki. To był ABW. Aby, może i ABW chodzi gdzie ulotki stacji i Korwina. No. No, ale naprawdę, no. to jest coś strasznego, że nawet. Ludzie nie mają szans się z tym zapoznać, bo... No ci ludzie to większość to takie... Wiesz, tak samo z podcastingiem, nie? No właśnie. Jak z, goś z gościem rozmawiam, że próbuję mu wytłumaczyć co to jest podcast, no nie może tego pojąć, nie? Że jak można tego słuchać? Przecież tam muzyki nie ma. No właśnie. Tylko takie gadane. To, to jest głupie mówić. To, co to to jest? Jakby była muzyka, to można słuchać. A ja tak, takie, wiesz, Radio Z czy coś, to można słuchać, bo muzyka. Bez muzyka leci, i a... gadania jest tyle, co w wiadomościach coś mówią. No, a tutaj samo gadanie, to co to takiego ciekawego jest? No i oni nie wiedzą. Właśnie, oni... Co, tu słu co tu słuchać? W ogóle po podcasting w Polsce to jest w ogóle coś strasznie małego. No. Nie, nie, nie wiem, jak tam to się prezentuje za granicą, ale w Polsce to jest coś po prostu... Na, jak, na, jak na ten... Potencjał, który mają polskie podcasty, bo są, bo są bardzo fajne. To strasznie mało ludzi ich słucha. No, to się robi taki zamknięty krąg, ja patrzę. Ważne, jest... Podcasterzy słuchają podcasterów Ważne. i to się... To jest prawda. A ty może wiesz, kiedy jest to zebranie podcasterów polskich? Nie wiem, gdzieś niedługo miało być, ale na pewno nie pojadę. No, ja bym, na, na takie, ja bym chciał spotkać gości z, Be z Beskitu i tego, co prowadzi bez nazwy podcast. Wiesz, no ja bym z chęcią też pojechał, ale się nie wyrobiesz w tym roku. Może za rok. Może za rok. A ja, ja może. Y, ty, raz z początkiem roku szkolnego ruszy mój podcast, więc. O, to fajnie by było. A tego. Kiedyś nadawałeś coś, nie? Tak, nie kiedyś, kiedyś nadawałem, ale to był taki wiersz, jeszcze byłem taki stroll więc. No co to był za podcast? O czym ci było? To był podcast. To był blog podcastowy, czyli wiesz, mówiłem o tym, co się wyda wydarzyło danego dnia, czy, to w, czy w danym tygodniu. Mhm. Mm I o, o to, to, mnie, mnie, mnie, no, to było o tym, właśnie. Mówiłem tam, co się działo u, u mnie w szkole, i to komentowałem, wiesz. A to w sumie coś takiego jak u mnie. No, to, to też taki o wszystkim. O wszystkim. <słukanie> o wszystkim i o niczym. No. Słuchasz, słuchasz może krzyszmana? Yy, słucham. Do, to to, to, to, to, to coś, jest, coś takiego jak krzyszman. Mhm. Krzyszman jest fajny. Spoko, że on, on... Właśnie on mi... Ten... On mnie poinstruował, jak założyć swój podcast. O, a ja właśnie z nikim nie rozmawiałem. Sam dochodziłem. A mogłem napisać. Bo łatwiej bym... Miał. Właśnie mówił Krzyszman, żeby... W jednej z audycji jaskini głupoty, mówił, żeby ten... Żeby jak ktoś chce założyć podcast, żeby do niego pisać, i on... I on ten on... poinstruuje. Ja to przegapiłem ten odcinek. Albo jeszcze nie słuchałem. To było rok temu... Więc... A to powinienem już słuchać. No bo, to nie wiem, nie wiem jak ja to przegapiłem. No to sz sz szkoda, bo to je jednak so samemu trochę i trudniej idzie niż z kimś. No trochę trudniej. Pom ale jakoś poszło. No właśnie, jakoś poszło. Ja to miałem spory problem z RSS-em i to był mój taki. Ale co w tym RSS-ie problem miałeś? Nie miałem, miałem problem, że... że jak wklepywałem RSS mojego podcastu do czytnika. To mm -hmm. ch I chciałem ściągnąć to nie, nie czytało, właśnie. Tych I, I udało Ci się to zrobić? Właśnie nie, dlatego, dla, dlatego ten. Prze, prze, no. Po prostu usunąłem podcast. To ja ci to pomogę zrobić. Ja zrobiłem jakoś na stronie. A No bo to kiedyś tam do ciebie. Te, teraz no. nie, bo teraz to raczej nie mam czasu w ten wakacje robić. Rano. No dobra, jak będziesz miał czas, to do tego. I będziesz robił, to pisz do mnie, to mogę to zrobić. Nawet serwer ci użyczę. <śmiech> Trochę. <śmiech> ...bo ja, ja, mam jest... kawałek. No dobra, to... Słysza? Konto Campo omówiony... ...jak takie ogólne wrażenia u Ciebie. Tak, to te... teraz... ...jakieś tego trzeba... ...jak to się nazywa... ...ocenę taką Kontost Campo. No... ...no to ja bym ocenił... ...Kontost Campo był fajny, ale oceniam na 9 ...na 10. A ja 10 na 10! Fajnie było, no wiesz, jak do tej pory jeździłem tylko na takie obozy, takie wiesz, dziecinne typowo, nie? Czyli wiesz, tam jakieś kolonie, takie rzeczy i tam było, że niczego nie możesz sam zrobić, wiesz. Wszystko z grupą, no ostatnie, jak byłem nawet, to wyjść z pokoju nie można było. Wiesz, tylko siedzisz w pokoju, nie możesz zejść na niższe piętro, masz siedzieć, wiesz, o tej godzinie wychodzą wszyscy, o tej godzinie wszyscy idą tam, wiesz, tak głupio było. No a ty była Nikt... wolność, To właśnie kontestacja, wolność pełna. No i to mi się właśnie podobało, że mogłeś robić co chciałeś, chciałeś to tylko siedziałeś i piłeś na przykład, chciałeś to... Yy, rozmawiałeś tam ze wszystkimi, ale można w niczym nie było brać udziału w tych zabawach, można było brać udział we wszystkim i to było fajne. Właśnie, mo można było przyjechać na kontest camp, położyć się na łóżku i leżeć i do końca. No. Więc... I, nikt tam ci... I nikt tam ci nie powiedział, że coś źle robisz czy coś, tylko robisz co chcesz. No właśnie, to, to było super, ale ja ten jeden punkt urwałem, właśnie dlatego, znaczy że może to było tak tylko w moim odczuciu, ale jakoś nie wszyscy się ze, ze sobą e, tak do końca zintegrowali, bo widać było, że, że, że niektórzy stoją na uboczu i to było dla mnie trochę takie... No niektórzy... No to... W, no w tym ja, więc... No po, po części ja, no No bo to w sumie dlatego, że jesteśmy młodzi, więc... No... Ale jeszcze kiedyś no, to... będziemy... Zobaczysz... Tacy... No... Dobra, to czekaj, to co ty jeszcze powiedzieć? Już kończyć chyba powoli Tak, kończyć, bo ty nie masz więcej do powiedzenia na temat kotostka, z co było głównym tematem. No więc. Myślę, że. Tak, kończysz. No dobra, no to trzymaj się. Trzymaj się. <gry> no to cześć. cześć.